Wibracje ciała. To, co znajduje się za nami i przed nami, jest drobnostką w porównaniu z tym, co znajduje się w nas. Przypisane Ralphowi Waldo Emersonowi ciało fizyczne jest domem duszy i przestrzenią, gdzie mieszka umysł. Z tego też powodu fizyczny ty potrzebujesz pełnej uczucia troski i uwagi, abyś mógł dzięki nim wzmacniać swoje wibracje. Przez wiele lat zostawiałem swoje ciało fizyczne gdzieś na boku. Moja duchowa praktyka skoncentrowana była na duszy i umyśle. Wszystko, co robiłem na poziomie duchowym, było pełne miłości i troski. Jednocześnie jednak w głębi duszy wiedziałem, że moje ciało nie reaguje na podejmowane intencje i nie reprezentuje ich, a cała praca odbywa się tylko powierzchownie. Wiem, że tak jak ja, ty też milion razy próbowałeś różnych trendów zdrowotnych, jadłeś jarmuż, a nawet bawiłeś się w weganizm. Nie jestem tu, aby pouczać Cię na temat Twojej diety. Chcę raczej pomóc Ci odnaleźć sposób na utrzymanie wysokich wibracji Twojej jedności, ciała, umysłu i duszy. Pozwól, że rozpocznę moją własną historią. Dieta spirytualna już jako nastolatek profesjonalnie zajmowałem się duchowymi odczytami, pracowałem do późnych godzin wieczornych. Unoszenie mojej energii, aby czytać wibracje innych ludzi i kontaktować się ze światem duchowym, sprawiało, że czułem się podekscytowany i ożywiony. Wracałem do domu, po drodze zahaczając o knajpy fast food i objadałem się ciężkimi, tłustymi i mulistymi potrawami, które ściągały mnie z powrotem na ziemię. W końcu zacząłem traktować te posiłki jako środek nasenny i włącznik mojego nadaktywnego umysłu. Przyznaję się, że w tamtym czasie wierzyłem, że właśnie tak to działa. Większość mediów, z którymi współpracowałem i które podziwiałem, miało swoje wady. Późnym wieczorem opychały się tłustymi daniami, aby szybciej zasnąć. Wiele z nich paliło papierosy i nadużywało alkoholu, aby się wyłączyć. Jednak takie działania wydawały się sztuczne i sprawiały, że czułem się niezręcznie i samotnie. Zacząłem przybierać na wadze i czułem się zwyczajnie gruby. Dałem się wciągnąć w schemat, który nie był autentyczny ani nie wzmacniał moich wibracji. Od razu wyjaśnię, że niska waga nie oznacza od razu wyższych wibracji lub większego połączenia duchowego. Chodzi mi o to, że będąc bardziej świadomym własnej fizyczności i sposobu, w jaki ją napędzasz, łatwiej wkroczysz na wyższe obszary zrozumienia. Jeżeli masz mocne przygotowanie duchowe, posiadasz narzędzia do zachowania bezpieczeństwa, uziemienia i skupienia. Dzięki podobnym metodom nie będziesz odczuwał potrzeby zadowalania się ciężkimi posiłkami lub traktowania snu jako wyłącznika. Świadome jedzenie kiedy zacząłem zagłębiać się w duchowość, poczułem zefy wegetarianizmu. Przeczytałem kilka poradników duchowych, które polecały dietę wegetariańską w celu utrzymania jak najwyższych wibracji. Jedna z takich książek sugerowała, że kiedy jemy zwierzęta, wchłaniamy jednocześnie ból i strach towarzyszący im podczas śmierci. To wywołało w mojej głowie nawiedający mnie od tamtej pory przerażający obraz. Nie wierzę, że wegetarianizm jest niezbędny, aby zwiększyć nasze wibracje. Jest to raczej osobisty wybór, który w moim przypadku wspiera mnie w mojej wędrówce. Posunąłem się troszkę dalej i zdecydowałem, że nie będę jadł żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego poza organicznymi jajkami z hodowli miejscowego rolnika, który zajmuje się tym dla przyjemności, nie dla zysku. Staram się też unikać glutenu i produktów zawierających pszenicę. Świadome jedzenie oznacza zrozumienie, że spożywając wybrane produkty, wyrządzasz jak najmniej szkody sobie, zwierzętom, w przypadku mięsa, oraz glebie. Jeżeli w Twojej diecie figuruje mięso, powinieneś wybierać produkty pochodzące ze stabilnych gospodarstw rolnych, które traktują zwierzęta po ludzku i pozwalają im na wolny wypas. Niestety jest wielu wegetarian i wegan, którzy są nieświadomi pochodzenia stosowanych przez nich produktów. Nie rozumieją też, że ich uprawa czy produkcja nie służy ani im, ani środowisku. Niektórzy weganie odmawiają spożywania mięsa, aby chronić zwierzęta, lecz nie mają nic przeciwko skórzanym butom oraz nie segregują śmieci. Między każdym z tych działań potrzebna jest rzeczywista równowaga. Świadome jedzenie zachęca Cię do naturalności oraz unikania genetycznie zmodyfikowanych produktów, puszkowanych posiłków i wszystkiego, co zostało poddane szkodliwemu przetworzeniu. Zalecam stosowanie jak największej ilości produktów organicznych, świeżych i dostarczanych przez miejscowych hodowców. Wybieraj posiłki, które sprawią, że Twoje ciało poczuje się zdrowe i zadowolone. Pamiętam jak uczyłem się podstaw znaków ciała z nagrań Louise Hay, Wyjaśniała tam, że ciało daje ci znać, ile energii jest w konkretnym pokarmie dzięki obserwacji samopoczucia po posiłku. Na przykład, jeżeli zjesz konkretne danie i po 20 minutach zapragniesz położyć się spać, jest to wyraźny znak, że twojemu ciału taki posiłek nie pasuje. Jedzenie to paliwo, lecz również coś, co umieszczasz w świątyni zawierającej twoją duszę. Z tego też powodu powinieneś wybierać produkty odżywcze i wytworzone z troską. Dziś stosuję całkiem inną dietę, czuję się dobrze z tym, co jem i podczas jedzenia. Czasem sprawiam sobie mały prezent i stołuję się poza domem. Wtedy jednak zawsze wybieram miejsca, które wychodzą naprzeciw moim potrzebom i sprawiają, że czuję się dobrze. Jestem znany z tego, że ostentacyjnie wychodzę z restauracji, unikam bufetów, a nawet całych przyjęć, jeżeli proponowane tam mni nie sprzyja mojej diecie ani energii mojego ciała. Ostatnio w Paryżu zrobiłem furorę, wychodząc z restauracji, gdzie podawano szeroki wachlarz dziczyzny, w tym dań ze zwierząt upolowanych tego samego dnia. To zupełnie nie współgrało z moją etyką. Prawdę mówiąc. Mogłem zamówić talerz ziemniaków i sałatkę, lecz chciałem się najeść, a nie głodować, więc zamiast przemilczeć tę niedogodność, aby nie zakłócać spokoju znajomych, wybrałem szczerość i wyszedłem. Błogosławienie posiłku Błogosławienie posiłku to wspaniały sposób na uniesienie energii tego, co za chwilę zjesz. W ten sposób aktywujesz witalne siły w pokarmie które odżywią Twoje ciało. Jest kilka sposobów błogosławienia posiłku. Możesz zwizualizować sobie złote światło obmywające potrawę lub też światło wydobywające się z Twoich dłoni, kiedy umieścisz je nad talerzem. Możesz też odmówić starą, znaną modlitwę. Dziękuję Ci, siło życia wszechświata, za pobłogosławienie tego posiłku bezwarunkową miłością. Niech pokarm ten odżywi każdą komórkę mojej istoty. W domu mam talerzy w kształcie serca, a na każdym z moich sztuczców widnieje słowo miłość. To idealne przypomnienie, aby być świadomym podczas jedzenia. Błogosławienie brzucha. Już na początku mojej duchowej wędrówki zdałem sobie sprawę, że czasem łatwo jest zapomnieć o pobłogosławieniu posiłku, a nawet o tym, że w ogóle go jemy hichnhat w swojej książce Cud Uważności wyjaśnia, że owa uważność to świadomość chwili obecnej oraz tego, co wówczas wykonujemy. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem zawsze stuprocentowo uważny. Często zapominam, że coś jem, ponieważ akurat piszę e-mail lub wysyłam wiadomość. Kiedy zatem zapominam o pobłogosławieniu posiłku. Zmieniam swoje postrzeganie poprzez błogosławienie brzucha. Przedmiot błogosławieństwa nie znajduje się oczywiście wtedy przede mną. Nie oznacza to jednak, że nie mogę spotęgować wibracji tego, co przed chwilą zjadłem. Aby pobłogosławić posiłek w żołądku, umieść dłonie na brzuchu, zamknij oczy i kieruj oddech ku dłoniom. W międzyczasie wyobraź sobie czyste boskie światło które wydobywa się ze źródła, lub Wszechświata, płynie ku Twojemu sercu oraz przemieszcza swoje promienie wzdłuż Twoich dłoni poprzez palce aż do żołądka. Następnie wypowiedz poniższe słowa, Dziękuję Ci Wszechświecie za pobłogosławienie pokarmu w moim żołądku. Wspaniale jest być odżywionym i czuć się dobrze. Czyste ciało. Jak już wspomniałem wcześniej, Ciało jest świątynią, gdzie mieszka nasza dusza, i z tego powodu ważne jest, aby zachować jej promienność oraz nie zaburzyć jej działania na najwyższym poziomie wibracji. Jest kilka czynności, które regularnie aplikuję swojemu ciału. Wierzę, że wspomagają jego prawidłowe funkcjonowanie oraz utrzymują moją energię w czystości. Kąpiele, solne kąpiele z dodatkiem soli morskiej są wprost niesamowite. Od stuleci sól morską uważa się za święte narzędzie oczyszczające nas ze wszystkiego, co nam nie służy. Kropka różowa sól himalajska jest moim ulubionym dodatkiem. Po każdej takiej kąpieli czuję się czysty i odżywiony. Wierzę, że oczyszcza cały system energii i organizmu i sprawia, że centra energetyczne ciała, ta są bardziej wyraziste. Wystarczy wsypać sporą garść soli morskiej lub różowej himalajskiej do wanny z ciepłą wodą. Ja dodaję również kilka kropli moich ulubionych olejków eterycznych, aby poczuć jeszcze większy luksus całego przedsięwzięcia. Zielone soki uwielbiam zielone soki, ponieważ dzięki nim łatwo odżywiam całe ciało. Połączenie świeżych organicznych warzyw i owoców to świetny sposób na energetyczny początek dnia. Uważam, że zdrowy układ trawienny to bardzo ważna kwestia. Zauważyłem też, że picie zielonych soków stymuluje go do lepszej i szybszej pracy. Mój ulubiony przepis na organiczny zielony sok jest bardzo prosty. Jabłko, seler, jarmusz, ogórek, marchewka, imbir, cytryna i spirulina. Lewatywa pewnie nie było to twoją pierwszą myślą, kiedy zaczynaliśmy mówić o wzmacnianiu energii ciała, prawda? Wiesz zapewne, że lewatywa polega na przeczyszczeniu jelita grubego. Ja uważam, że oprócz tego zabiegu usuwa wszystko, co niepotrzebne również na poziomie energetycznym. Pamiętam moje pierwsze doświadczenie z hydroterapią oczyszczającą. Nie spodziewałem się, że przyniesie tak odświeżający wpływ na całe moje życie. Czułem. Jakby uwolnione miejsce we wnętrzu mojego układu trawiennego utworzyło fizyczną przestrzeń w całym moim życiu. Czułem większą spójność emocjonalną, jak gdyby ktoś zdjął wielki ciężar z moich barków i z mojej energii. Gorąco polecam ten zabieg raz, dwa razy do roku w celu porządnego oczyszczenia. Yoga i ćwiczenia yoga i ćwiczenia fizyczne to kolejny świetny sposób na wzmocnienie swojej energii. Nie wiem jak ty, ale kiedy ja rozpocząłem regularne ćwiczenia i wykonywałem je tak, aby przynosiły mi jak największą radość, wychodziłem z sali lub siłowni jak na haju. Takie uczucie niepowstrzymanej i pełnej energii ekscytacji towarzyszy również emitowanym przez nas wibracjom. Chcąc żyć na pełnych wibracjach, ważne jest, abyś wybrał najodpowiedniejsze dla siebie ćwiczenia fizyczne lub szkoły jogi. Muszą być dobrane do Twoich upodobań, sprawności fizycznej oraz pasować Twojemu organizmowi. W moim grafiku znajdują się codzienne ćwiczenia Jogia Sztanga oraz regularne ćwiczenia z trenerem personalnym. Taka rutyna pomaga mi zachować ciało w formie oraz utrzymuje moją energię na wysokim poziomie. Lista zadań Aby zadbać o ciało i wzmocnić swoje wibracje Wykonaj następujące czynności. Przyjrzyj się swojej diecie. Czy w Twoim jadłospisie znajdują się produkty, które sprawiają, że czujesz się jak w letargu i bez energii? W jaki sposób mógłbyś polepszyć swoje obecne schematy żywieniowe? Czy jesz za dużo, czy może zbyt mało? Przyzwyczaj się do regularnego błogosławienia posiłków. Jeżeli o tym zapomniesz, Skorzystaj z przedstawionego wcześniej pomysłu błogosławienia brzucha. Do każdej kąpieli dodawaj sól morską jako część swojej duchowej rutyny. Szybko spostrzeżesz, jak wzrastają twoje wibracje. Czy próbowałeś już przyrządzić zielony sok lub koktajl w domu? Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, udaj się do pobliskiego koktajl baru lub sklepu ze zdrową żywnością. To idealne miejsca na poszukiwanie inspiracji. Jeżeli lewatywa do ciebie nie przemawia, wypróbuj dietę oczyszczającą. Detoks oparty na sokach pomysłu Jasona Valea to wspaniały sposób na rozruszanie twoich wibracji. Kiedy ostatnio ćwiczyłeś? Jak się potem czułeś? Poszukaj zajęć, które rozradują twoje serce i naładują ciało energią.